Zawsze nam nadążać. Dostrzegł moje ruchy. Jak to możliwe? Byłem tak blisko, ale jednak trochę zabrakło. Naruto, zrobisz to jeszcze raz? Ja? Nic nie powstrzyma, Kumalski? Nie pokazuję tego po sobie, ale jest wykończony. Cieniste klądrzucę pochłania mnóstwo czakry. Ale dzięki Naruto zrozumiałem. Wiem, jak się stąd wydostać. Ludzkie oko nie jest w stanie śledzić moich ruchów. To tylko zwykły przypadek. Naruto, teraz, szybko! Ha? Uciekaj stąd i zaatakuj z zewnątrz! No już! E, no, no dobra, już się robi. A? Nie uciekniesz. A? A? Myślisz, że uda ci się nie wam wstrzymać? Tak jest! Z ognia! okna! Czucu, culi Kąpił mi drogę. Świetnie, Naruto. No to jeszcze raz. Tak, do roboty. On też ma coraz mniej czakry. Czuję, że spalnia. Dość tych gierek. Zakończę to teraz. Ach, Sasuke! Wróg, którego nie widać i nie słychać. Ach, od dawna nie walczyłem z kimś tak silnym. A Sasuke i Naruto nie wiem, jak długo go wytrzymają. Uspokój się. Myśl, gdzie on uderzy? Ach budownicy Gdzie jest Kakashi? Sakura ma kłopoty. Musimy się wydostać. Wyciągnę nas. Naruto. Wykiwam go. Moja cierpliwość się wyczerpała. Za na tobą! Naruto! Wasze szanse na ucieczkę z lustrzanego więzienia są równe zero. To koniec. Naruto, dasz radę wstać? Postaraj się nie używać czakry. To mu tylko pomaga. Tak, wiem o tym, Zazugę, wiem. Ach, nie możemy tego dłużej ciągnąć. On blokuje wszystkie nasze ruchy. Znajdę na niego jakiś sposób. Moje oczy dostosowały się do jego tempa. Planujesz kontratak? Oszczędzę ci wysiłku. Co? Celuję w jego wrażliwe miejsca, ale igły nie dochodzą celu. To nie przypadek. Walczy, by chronić przyjaciela. Dlatego jest tak zdeterminowany. Ale przecież nie widzi, skąd na co góry. Moje ruchy są niedostrzegalne dla ludzkiego oka, Ale on... śledzi je. Jak? Zresztą to nieważne. Muszę go natychmiast powstrzymać. Zniknął! Gdzie on jest? Rozpłynął się w powietrzu? Naruto, nie trać przytomności. Ej, ocknij się, nie mogę cię dłużej osłaniać. Zostaw mnie, nie prosiłem cię o pomoc. Nie ocucisz go. Wyczerpał wszystkie siły. Nieźle. Świetnie się bronisz. I wspaniale atakujesz. Ale i twoje siły się kończą. Zdolność poruszania się, refleks, ocena sytuacji. Twoje możliwości wyczerpują się z każdą chwilą. Zaatakuję. Tylko spokojnie. Skup się. Skoncentruj. Obserwuj go. Moje ruchy... Ale... przecież niemożliwe. Jak to się stało? Te oczy. Sharingan. Jesteś... Jeszcze nie do końca, ale widzę jak to robisz. Więc on też ma Keky Genkai. Wyjątkową moc przekazywaną z pokolenia na pokolenie wewnątrz jednego planu. Ciekawe. Nie zdążył jej jeszcze opanować, a jednak odkrył ją w samym środku morderczej konfrontacji. To niesamowite. Dlatego właśnie nie mogę przedłużać tej walki. Moje jutsu pochłania ogromną ilość czakry, ale i on traci dużo energii. Im dłużej będzie walczył, im lepiej będzie panował nad swoim Sharingan, by śledzić moje ruchy. Nawet teraz jego wzrok podąża za mną. Nie mogę uderzyć bezpośrednio. Zablokuję każdy frontalny atak. Sprowokuję go, obierając za cel jego przyjaciela. Czego musisz O powstrzymać! Kakashi! Spóźniłeś się, Kakashi. Pozwoliłeś, żeby obawa o te dzieciaki spowiła twój umysł szczelniej niż mgła, którą stworzyłem, by zneutralizować twoje Sharingan. Twoje oczy są bystre, Kakashi. Ale nie na tyle, byś mógł dojrzeć moje ruchy. No i co? No dalej. Chcę się zabawić. Zemsta sprawi mi prawdziwą przyjemność. Nie martw się o te dzieciaki. Haku się nimi zajmie. Spokojnie. Przeprosisz tych smarkaczy za to, że ich zawiodłeś, kiedy się spotkacie w następnym wcieleniu. <śled> <śled> I Sasuke. Potomka najpotężniejszego rodu wioski ukrytej w liściach. A? A? To znaczy. Tak. Nazywa się Sasuke Ucicha. Wrodzona moc klanu Ucicha krąży w jego żyłach. W chwili narodzin otrzymał kekej genkai. Słyszałem, że jeden młody ninja przeżył tragedię klanu Uchiha. Nic dziwnego, że robi takie postępy. Ale... Haku również. Nikt nie może się z nim równać. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na jego sekretne jutsu. Ulegali mu nawet najlepsi Johnini. Tak jak ty ulegniesz mnie. Tu i teraz. Sakura, zostań z Fazoną. Dobrze. Y jasne. Ma rację. Czas skończyć. Tyle, że to ja wygram. Powiedz, dlaczego mnie Ach, uratowałeś? Czemu to zrobiłeś? Bo tak ma to być. Moje marzenie? Zostać największym Hokage. Wtedy ludzie przestaną mnie wyśmiewać i zaczną traktować, jakbym był kimś, Moje kimś bardzo ważnym. Udało się nam, zmieliśmy się na sam szczyt. Proszę o dokładkę! Bzika na jego punkcie, ciągle tylko Nie Sasuke mówisz, i Sasuke. Co ten gość sobie ma? Mówiłem ci to tysiąc razy. Sasuke, uważaj! Nie prosiłem cię o to! Wiem o tym. Moje ciało poruszyło się. To był zwyczajny odruch. A? Sasuke! On gdzieś jest. Mój brat. Obiecałem sobie, że nie umrę, dopóki go nie zabiję. Odnalazł siłę, o której istnieniu nie wiedział. Dlaczego? Bo chciał uratować kogoś, kto był mu drogi. Ani przez chwilę się nie wahał, chociaż wiedział, że to pułapka. Był, był prawdziwym ninja, godnym szacunku. Podążał drogą ninja aż do samego końca. zapłacisz za to. Co to za czakra? Czakry nie można zobaczyć, ale ta jest widoczna. Coś upiornego. Czuję gniew. Żądze krwi. Wcielone zło. Jego ręka się. Zmienia. Ten chłopak. Kim on jest? Nie, znam mam tę czakę. Niemożliwe. Co to za energia? Czuję słowo Czy to kakasz? Nie, to zbyt potężne nawet jak na niego. Skąd więc pochodzi? Maru! W tylu latach została złamana. Muszę coś zrobić.